żebyśmy się nie oddali zniechęcić, kiedy nie widzimy od razu efekty naszej pracy naszych starań ewangelizacyjnych. doch uns freuen, dass der Herr uns gibt. Cieszmy się po prostu z tego, że Pan daje nam obietnice. Wasser ponieważ w Księdze Kaznodzieja czytamy, że mamy rzucić ten chleb na, te, na tą powierzchnię wody, ponieważ po wielu dniach znajdziemy e, e, je. Poza tym pamiętajmy, że Pan nie wynagradza wielkość owocu, lecz naszą wierność w pracy. Mateusz, um, 24 oder 25, steht: Wohl, du guter und treuer Knecht. Na przykład w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, czytamy tą pochwałę: Otóż, dobry i wierny sługa mój. Vielleicht hast du nur ein Enkelkind, dem du das Ewangelium verkündest. Być może w Twoim e, kręgu najbliższych masz tylko wnuka, któremu mógłbyś głosić Ewangelię. Oder einen ungläubigen Ehemann lub na przykład y, niewierzącego partnera małżeńskiego, To zachęcam Cię, prowadzić wierne życie i ogłaszaj swego zbawiciela. Vielleicht By, Być może już wiele broszurek rozdałeś, a jeszcze nigdy nie widziałeś owocu tej pracy. Stärke Dich im Herrn. Wzmocnij się w Panu i wiedz, że Pan chce, abyś pozostał wierny w tej pracy. Do tego, chciałbym, do, chciałbym do tego, co było akurat powiedziane, powiedzieć krótko pewną historię, może ja te, troszkę zawężę. Zu dem, was jetzt gesagt wurde, möchte ich einfach eine kleine Begebenheit erzählen, die ich etwas verkürzen möchte. In einem kleinen Zeugnis war, mal, war einmal ein älterer Bruder, der jeden Sonntag das Wort verkünden musste. In Summe waren in diesem Zeugnis vielleicht zwei, drei, vier Personen. Und eines schönen Tages kam dann mal jemand von außen, der das Evangelium hörte, das dieser Bruder verkündete. Und, wenn wir, und jetzt in Bezug auf den Text, den wir hier vor uns haben, so möchte ich sagen, dass der Inhalt des Evangeliums eine Person ist. Das ist der Herr Jesus, der starb, der begraben wurde und jetzt lebt. Und diese junge Person, die damals hereinkam, hat sich dann bekehrt. Und dann eines Tages hat eine Person der dort anwesenden in diesem Zeugnis zu dem älteren Bruder gesagt, Popatrz, lat razem. Schau mal, wir sind seit Jahrzehnten hier zusammen. Tylko jedna osoba się nawróciła. On nur eine Person hat sich właśnie brata. Das könnte ein, wie ein Vorwurf klingen gegen jego, diesen Bruder. Jego działania ewangelizacyjne były takie słabe. Dass seine Bemühungen, czasie. So Aber kurzzeit später in zrast wierze, hat dieser junge Mann, der im Glauben wuchs, Pan położył mu na serce, aby głosić może z Głosić Ewangelię. Do komu e młodemu człowiekowi który się nawrócił hat der ältere bruder dem jüngeren neubekehrten bruder dann aufs herz gelegt das evangelium pamiętam do afryki czy gdzieś za granicę irgendwann mal ins ausland nach Afrika oder so gereist und hat dort das evangelium verkündet dziesiątki setki może nawet tysiące ludzi się nawróciło uns es haben sich hunderte wenn nicht tausende menschen bekehrt tylko jednego Durch diesen in nur einen einzigen bóg może też i tak działać so auch heute noch wirken w ten sposób darować nam też i radość a w diese ich na to że w tym wierszu y przełożeni byli oburzeni z powodu tego że oni głosili z martwych ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Vorgesetzten hier, ähm, ja, das ist die Verdross, dass sie die Auferstehung verkündeten. Wir haben uns um die äh, an die Bemühungen erinnert, der Ältesten, die sich bemüht haben, die Auferstehung des Herrn Jesus, Zu, uh, um, zu leugnen. Pan Jezus już wcześniej mówi o tym, że on stanie, dlatego te straże zostały postawione. Jezus o vorher schon angekündigt, dass er auferstehen würde und deswegen wurden diese uh, wachleute vor dem grab aufgestellt. Tym, po Ale my stanie. Wir haben von, diesem, um, von dieser bestechung gehört nach der auferstehung an die soldaten. Ale my właśnie cieszymy się z powodu tego, że Pan Jezus żyje z żyje aber wir freuen uns darüber dass der jesus doch lebt. Die ganze zamieschanie tutaj z powodu słowa. Und die ganze äh, verwirrung, die hier auferstanden ist, war durch die verkündigung des wortes. Alle piękne powiązanie słowa z życiem znajdziemy w 5. rozdziale, w 20. wierszu, ale eine schöne Verbindung zwischen wort und leben sehen wir im 5. kapitel, kiedy anioł wyprowadza Piotra i Jana z więzienia wo äh, der Engel mh, die beiden aus dem Gefängnis herausführt in Vers 20 nich, w te słowa, które życie. und wir lesen, dort geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens wenn jemand gläubig ist und das Wort Gottes verkündet das Wort ist Nośnikiem Życia dann ist dieses Wort der des Toś przyjmując je może życie wieczne annimmt, er Widzimy głoszących ludzi słowo wierzących słowo w szóstym rozdziale we sprzeciw wie die gläubigen hier in kapitel 4 das Wort przywódców religijnych den der Ale Słowo boże jest mocniejsze niż sprzeciw ludzi a dlatego das Wort ist stärker als der widerstand I tysiące które wierzyły Und deswegen sehen wir diese Tausenden, die hier zum Glauben kommen. Und deswegen sehen wir in den weiteren Kapiteln die Apostel, wie sie weiter verkünden, das Wort des Lebens aber dabei verfolgt werden, eben wegen dieses Wortes. pozwólcie, że jeszcze e, krótka i praktyczna myśl chciałbym wskazać na trzy słowa w wierszach drugim i czwartym to są słowa zwiastują hören", słyszeli und i uwierzyło słyszeliśmy bardzo wiele na temat zwiastowania na temat głoszenia i jest to bardzo ważne abyśmy dzisiaj to słowo głosili my nie żyjemy w czasach dziejów apostolskich raczej żyjemy w tych czasach końcowych o których mówi drugi tymoteusza I dort sagt paulus ganz am ende des das wort i tam pod koniec apostoł Paweł mówi Głoś Słowo. Niezależnie od tego, czy uwierzy pięć tysięcy, czy tylko jedna osoba. To jest i dla nas obowiązujące. Głoś to Słowo. Nie chciejmy się zniechęcać. Po drugie, to Słowo było słyszane. To jest ważne, aby to poselstwo dotarło do uszu ludzi. Sami z siebie, to niewielu ludzi przyjdzie, żeby słuchać tego słowa. A my możemy innych zachęcać, aby słysze, słuchali i przychodzili. Die Botschaft kann nur geglaubt werden, wenn sie vorher gehört wird. Ta, to poselstwo w nie może być uwierzone tylko wtedy, jeśli wcześniej było ono słyszane. Ale potem jeszcze jest ten trzeci punkt, o którym jeszcze nic nie mówiliśmy. Wiara. Wiara jest to ten środek, dzięki któremu to poselstwo Boże jest przyjmowane. Man kann den Glauben vergleichen mit einer hand. Wiara można porównać z ręką. Gott bietet etwas an, Bóg coś oferuje, und der Glaube Hand, die das, was anbietet, nimmt. I wiara to jest taka ręka, która to, co jest oferowane, chwyta. Der Glaube nimmt Gott beim Wort. Ta wiara bierze Boga za słowo, można tak powiedzieć obrazowo. Er Akceptuje to, co Gott sagt und letztlich die Person des Herrn Jesus anzunehmen akzeptiere to co bóg mówi i koniec końców przyjmuje pana jezusa jes möchte ich die ganz praktische frage an uns hier stellen heute i teraz chciałbym postawić praktyczne pytanie do nas dzisiaj wir hören das wort gottes wahrscheinlich heute nicht zum ersten mal prawdopodobnie tutaj jak jesteśmy to nie słyszymy słowa bożego po raz pierwszy das hören ist gut słuchanie jest dobre aber das glauben muss folgen ale po słuchaniu musi nastąpić wiara. Z samego słuchania nikt nie jest zbawiony. Tutaj czytaliśmy, ci ludzie słuchali i uwierzyli. I tak samo my musimy słuchać i następnie uwierzyć. Przyjąć, wziąć to, co Bóg mówi. Und deshalb möchte ich die Frage an uns alle stellen hier. Dlatego pytanie do nas wszystkich tutaj. Haben wir alle getan, was diese Leute hier taten? Czy wszyscy uczyniliśmy to, co ci ludzie tutaj uczynili? Haben wir dem Wort Gottes geglaubt? Czy uwierzyliśmy wszyscy słowu Bożemu? mu? Indem wir für uns heute den Herrn Jesus angenommen. Indemśmy słowami dla nas czy przyjęliśmy Pana Jezusa? Auch diese ganz praktische Frage wollen wir mitnehmen. I to praktyczne pytanie chcemy wziąć ze sobą. Ein kurzer Gedanke zu dem Satz denn es war schon Abend. krótkie, zdanie, czy krótkie myśli do tego zdania, bo bowiem był już wieczór. Wenn in der Schrift zeitangaben gemacht werden, Jeżeli w piśmie są podane czasy, to nie Dann sind die nicht umsonst. Post, dann sind die nicht umsonst. One nie są na próżno podane. Wir 3 gelesen, dass sie zur 9. Stunde in den Tempel gingen. W trzecim rozdziale czytaliśmy, że poszli do świątyni o dziewiątej godzinie. wahrscheinlich später. Tutaj prawdopodobnie było więc 3 godziny później. Es war Abend. Był bowiem wieczór. das bedeutet, dass die Zeit abgelaufen war für diesen Tag. To oznacza, że czas w tym dniu już się skończył. Geistlich bedeutet das, dass für das Volk Israel der Abend da war. oznacza to, że dla tego ludu izraelskiego już wieczór. Es ging zu Ende. für Israel. Dla Izraela. Gerade haben wir den Appell für uns gehört. do nas. Der Abend war da und es steht nicht umsonst. już wieczór i to nie jest tutaj napisane bez powodu. Möchte gerne anschließen, was Ernst August zum Thema Glauben sagte. Chciałbym dołączyć się do tego, co Ernst August powiedział na temat Wiary. Bei diesem Thema Glauben unterscheiden wir zwei Seiten. Jeśli chodzi o temat Wiary, rozróżniamy dwie Strony. Eine Seite, das ist die Verantwortung des Menschen. Jedna strona to jest odpowiedzialność człowieka dass wir wirklich durch den Glauben zugreifen, że rzeczywiście przez wiarę chwytamy się tego und annehmen, was Gott uns anbietet. i przyjmujemy, co ofer oferuje nam Bóg. Dann gibt es aber eine zweite Seite Ale istnieje druga strona aus Epheser 2 wissen wir dass der Glaube auch eine Gabe Gottes ist. Z Efezjan 2 wiemy, że wiara również jest darem Bożym. Eben chwilą została podkreślona strona naszej odpowiedzialności. A tu z naszego fragmentu chciałbym pokazać, jak skuteczność i działalność Ducha Bożego w tym fragmencie się też objawia. Wir ja haben ja viel über den Widerstand des Feindes gehört. słyszeliśmy już wiele na temat sprzeciwu nieprzyjaciela, ale to uszczęśliwia nas, gdy widzimy tą skuteczność i działalność ducha Bożego w mocy, słowa Bożego w mocy Ducha Świętego. Das erste ist durch den Heiligen Geist haben diese ungelehrten Männer Freimütigkeit zu lehren. przez Ducha Świętego Ci nie ludzie, mają odwagę głosić to Słowo. To jeszcze częściej znajdziemy w tym rozdziale. Das zweite ist: durch den Heiligen Geist haben sie Verständnis für die Gedanken Gottes. Po drugie przez dułaświę Świętego mają zrozumienie dotyczące myśli Bożych. In Markus 9 da fragen diese gleichen Jünger noch: Was ist das aus den Toten auferstehen? Marka 9 z sami uczniowie jeszcze nie mający dyłaświę Świętego pytają się co to jest z martwych w stanie, czy, czy zbudzenie zmartwych? A hier haben sie verständnis für diese Wahrheit und sie können sie sogar verkünden ale tutaj ją rozumieją i są w stanie nawet ją głosić. A następne co widzieliśmy że przez tego ducha głoszone słowo ono w tych sercach tych ludzi też coś zdziała i przynosi owoc Przechodzimy więc do następnego dnia versammelt sich wieder przywództwo tego ludu się zbiera in vers 5 werden uns zunächst drei gruppen genannt są nam najpierw trzy grupy. zuerst die obersten najpierw przełożeni die begründeten ihre autorität in der position Oni oder in dem amt das sie hatten uzasadniali swój autorytet w pozycji albo w za urzędzie, które oni otrzymali, czy mieli Następnie starsi. begründeten ihre Autorität in der Erfahrung, in der geistlichen Einsicht, die sie hatten. Oni uzasadniali swój autorytet w doświadczeniu albo w duchowym wejdrzeniu, zrozumieniu, które posiadali. Być może lepiej powiem jak o czym myśleli, czy wierzyli, że je posiadali. Und dann die i następnie uczeni w Piśmie, die ihre Autorität in der der des Alten którzy uzasadniali swój autorytet w znaniu czy w znajomości e, pism starotestamentowych. Aber dann kommt Vers 6 und da finden wir eine weitere Gruppe. Ale następnie mamy szósty wiersz, gdzie znajdujemy dalszą grupę. die in Vers 1 zuerst genannt wurde. Grupa, która w pierwszym wierszu była wymieniona jako pierwsza, są to Kapłani. Kapitel 18. Z Jana 18 rozdziału przeczytamy do tego wiersz: Jana 18. in Verbindung mit dem ersten Verhör, lassen muss. Tam w powiązaniu z tym pierwszym przesłuchaniem, które Pan Jezus musiał znosić w tej nocy, w której był pojmany. tam napisane Tam gdzie to właśnie się wydarzyło. Johannes 18 13. Czytamy 18 rozdział Jana 13 wiersz. Zaprowadzili najpierw do Ana był bowiem Teściem Kaifasa, który był w tym roku arcykapłanem. In diesem Vers lernen wir erstens, dass in diesem Jahr eigentlich Kaja fast, der amtierende hohe Priester war. Z tego Versu uczymy się, że w tym roku właściwie Kaifas był dem dominującym czy praktykującym arcykapłanem. Wir sehen aber zweitens, dass Anas eigentlich der war, der im Hintergrund die Macht. Ale widzimy, że Annasz był właśnie tym, który jakby w tle stał i wszystkimi szturkami kierował, co się jak miało podrzeć. Dlatego Pan Jezus też jako pierwszy był zaprowadzony do Niego. A po trzecie widzimy, że ta hoja priestersza jest akceptowana, Dass die Römer da eine Ordnung einsetzen, die ganz gegen Gottes Gedanken war. Widzimy jak ci Arcykapłania albo ten lród arcykapłańskiej po prostu zaakce po dowogi jak żymianie wprowadzili porządek i decydowali o tym kto ma kiedy być Arykappon. Gott hatte nicht davon gesprochen, dass es eine Amtszeit für ein Jahr gab bei dem hohen Priester. Bóg nie mówił o tym, że ma w przypadku Arykapponach być taki czas wykonywania jakiegoś urzędu. Aus dem Hebräerbrief wissen wir auch, der Hohepriester, der wurde durch den Tod in seinem Dienst beendet. Wenn wurde sein Dienst beendet und dann kam der nächste? Wiemy z es do du że służba arcykapłańska zakończyła się w momencie śmierci arcykapłana i następnie przyszedł, czy pojawił się następny arcykapłan. Wie erken also wie weit diese priesterschaft entfernt war von den Gedanken Gottes? Wir dienen wir sind sehr geläufig, arcykapłani byli oddaleni od myśli Bożej wie sehr sie unter diesem Einfluss der römischen Herrschaft stand? Jak bardzo oni stali pod wpływem e, rzymskiego e, panowania. Und sie diese römische Herrschaft auch? Oni zaakceptowani tak,że to to Panowanie rzymskie. Das war nämlich kennzeichnend für die Sadduzäer und die Pharisäer, den war das ein Dorn im Auge. To było ma Ceung dla Saden Zeuszów, bo dla Faryzyuszów to było ciernie w ich oczach. Annas wohl im Hintergrund die eigentliche Macht ausübte. To, że Annasz w tle właściwie wykonywał tą władzę. Ist wohl der Grund, dass er hier auch zuerst genannt wird und sogar der Hohe Priester genannt wird. Jest powodem na to, że on w naszym szóstym wierszu jest wymieenony jako pierwszy, i jest nawet nazwany Akcji Kapuanem. Dann wird Kajafach ein Schwiegersohn gezeigt. Następnie jest pokazany Kajfasz, jego jegozięć. Auch das macht wieder klar, wie weit man entfernt war von Gottes Ordnung. Und dann werden noch zwei weitere Namen genannt. So dass wir hier in Vers 6 die vierte Gruppe, die Priesterschaft haben. Także w tym szóstym wierszu mamy grup, Und vor dieser Führerschaft, vor diesem Synetrium, mussten sie sich nun verantworten. I przed tym, tymi przywódcami, przed tą Radą Najwyższą, musieli oni teraz zdawać sprawę. I są pytanie w jakiej sile czy mocy to wykonaliście? Właściwie to odnosi się do tego, co przedtem Piotr już powiedział. Ja w 6 gesagt, On w von Kapitel 3, in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh auf und steh umher. Und er hatte in Vers 16 erklärt, dass es eigentlich die Kraft dieses Namens war, auch wenn dieses Wort Kraft da nicht steht, aber dadurch war dieser Gelernte stark geworden. I tam w 16 wierszy by tu masz, że w tej mocy tego imienia, nabyt jeśli to słowo mocna nie jest 2 miliony, że w, właśnie w tym imieniu to się wydarzyło. Aber die Führerschaft des Volkes, die fragt jetzt, was habt ihr getan und in welcher Kraft habt ihr es getan? Ale ci przywódcy pytając, w jakiej mocy wy to uczyniliście. Und dann kommt die Antwort von Petrus und er zeigt deutlich, a następna odpowiedź Piotra pokazuje, że nie oni coś uczynili, lecz Bóg uczynił coś w imieniu Pana Jezusa przez nich. W tej odpowiedzi Piotra wypełnia się jeszcze coś, co Pan Jezus przedtem już powiedział. Er hatte ihnen ja diese Verfolgung angekündigt und zapowiedział ihm to prześladowanie, aber er hat auch gesagt wenn sie euch dann zur Verantwortung ziehen, dann sorgt euch nicht was ihr sagen sollt. Ale powiedział ihm także, że jeżeli będą was przesuchiwać albo wypytywać, to nie troszcie się o to jak man się odpowiadać. Der Heilige Geist der redet Duschwte będzie przemawi auf. Wir lesen das in zum Beispiel in Markus 13 Vers 11, Czytamy o tym na przykład w Marka 13 rozdziale wierszu 11? diesen Marka 13 rozdział 11 wiersz. A gdy Was poprowadzą, żeby Was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co Wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie Wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Bóg Święty. Są wieje, hier eine weitere jeszcze des Heiligen Geistes? Tak więc znajdujemy tutaj dalsze działanie Ducha Świętego, który we właściwej chwili daje im właściwe słowa. jeszcze trochę dołączyć się do tej wypowiedzi z i wskazać na pewne bardzo praktyczne pouczenie dla nas zawarte w ósmym wierszu Und auf einen sehr für uns in Vers 8 Słyszeliśmy 8 o tym, że ten porządek z jakim mamy tu do czynienia Wśród starszych przełożonych i szczególnie, jeżeli chodzi o arcykapłanów, nie był porządkiem Bożym. Wir sehen, dass diese Ordnung, die hier eingeführt wurde unter den Ältesten, den Obersten und vor allem unter den hohen Priestern nicht mehr eine Ordnung war, die von Gott kam. Mimo tego jednak, gdy Piotr, pełen ducha Świętego, zwraca się do tych ludzi, nie przewraca tego całego nieporządku, nie dotyka go w sposób bezpośredni. Dennoch ist es so, dass Petrus, als er zu ihnen spricht, nicht diese Ordnung äh, revolutionisiert. Wir sehen hier eine gewisse Eigenschaft oder Vorgehensweise auch des Heiligen Geistes, der nicht ein Geist, der Rebellion ist und die strukturen dieser Welt mit Macht umdrehen will, auch wenn sie nicht unbedingt nach Gottes Gedanken sind. Duch Święty nie podejmuje się zmiany strukturalnej świata, lecz jego istotę dotyka, zło jakie w nim tkwi. Der Geist Gottes stellt nicht alle strukturen wieder her, sondern er berührt die Sache an sich in ihrem Kern. I to jest bardzo ważne połączenie dla nas dzisiaj, gdzie żyjemy w czasach wielu różnych społecznych aktywności. Das ist auch eine sehr wichtige Sache für uns, die wir in einer Zeit leben, wo viele äußere Aktivitäten auch dahingehend veranstaltet werden. My w dzisiejszych czasach często zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób pozwolić Duchowi Świętemu działać. Wiesz teżnoć auch die Frage, wie können wir dem Geist Gottes die Möglichkeit schaffen, frei zu wirken. In wierzących dochodzi do przekonania, że właśnie muszą się politycznie udzielać. On so gibt es so manche gläubige, die z Beispiel zu dem Schluss kommen, wir müssen uns politisch engagieren. Po to, aby zreformować, zrestrukturyzować pewne rzeczy w tym świecie. Um gewisse Dinge dieser Welt wieder zu reformieren oder zu restrukturieren. Jest wiele partii, jak wiemy, które noszą nazwę chrześcijańskich Es gibt sogar viele Parteiien, politische Parteiien, die den Namen christlich tragen. Do jak wielkiego wewnętrznego chaosu i dezorientacji duchowej to prowadzi nie będziemy teraz tego tema tematu rozwijać, ale wiemy, że tak jest. Zu wie viel geistlicher Armut und geistlicher um, Orientierungslosigkeit das geführt hat, das möchten wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber genau das ist geschehen. Ale wracając do ósmego wiersza Piotr jest pełen Ducha Świętego. Aber jetzt zurückkommt auf unseren achten Vers Sehen wir, dass Petrus erfüllt ist mit heiligem Geist. Jak zaczyna swoją przemowę Piotr? On zwraca się słowem, które uznaje w w pewnym sensie ten Porządek. Przełożeni ludu i starsi Izraela. Er spricht sie mit der Bezeichnung an, die darauf schließen lässt, dass er im Prinzip die bestehenden Strukturen so erstmal anerkennt und nennt sie Oberste des Volkes und Älteste von Israel. Er sieht diese Menschen als eben Oberste und Älteste und vorgesetzt in ihrer Verantwortung im und stellt ihnen vielmehr jetzt den Christus vor, den sie ablehnen. Stawiając ich odpowiedzialność na najwyższą próbę und um, stellt ihre Verantwortung, die sie haben, damit auf die größte Probe. Und das ist działaniem Ducha Świętego, aż zum Dzień dzisiejszy. Christus ist głoszony odpowiedzialność, pod którą sumienie ludzkie jest stawiane, a nie struktury. und das ist die jaki działa W jaki działa ruch. W więcej e, e, uwagi poświęcić temu, jak Duch Święty chce i nami się posługiwać w, w tym świecie, w świecie, w którym nie jesteśmy ze światem. Ich hoffe, das hilft auch uns, ein bisschen besser zu verstehen, wie der Geist möchte, dass auch wir vorgehen in einer Welt, in der wir leben, aber zu der wir nicht gehören. i schrift nennt in unserem 15. Vers das zusammensein dieser Führer des folges das synedrion pismo nazywa to zebranie tych osób tu zgromadzonych i to miejsce radę najwyższą man sagt dass das etwa 70 leute waren przypuszcza się że w tej radzie było około 70 osób Którzy jako przewódcy tego ludu podejmowali decyzje za lud. Vielleicht war das eine Anlehnung an 4. Mose 11 oder 16. Być może było to pewnym nawiązaniem do miejsc z czwartej księgi mojżeszowej. 4. Mose 11 ist das. Wo Gott zu Mose sagt: Er 17 Männer. Und musst. Z 11. rozdziału, gdzie do Mojżesza powiedziano, wybierz sobie 70 osób, albo gdzie Mojżesz powiedział, wybierz 70 osób, abyś nie był sam w decyzyjności. Auch sei, war die Elite in Ale czy tak jest, czy nie, w każdym razie, te osoby stawiały jakby Elitę ludu. I dlatego dobrze rozumujemy, dlaczego oni tak zatworzenie, zapytali to pytanie w siódmym wierszu, dlaczego wy tak prości ludzie, w jakiej, jaką mocą albo jakim prawem czynicie to, co czynicie? Wtedy oni im odpowiadają, w jakim imieniu to czynili. I teraz widzimy, że Piotr pełen Ducha Świętego przemawiał. Z tego względu chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie tego, co to znaczy być napełniony Duchem Świętym. Jeśli haben wir sieben in jeśli dobrze liczyłem to, w Dziejach Apostolskich siedmiokrotnie znajdujemy taki wyraz. Nie mam teraz na myśli, żeby to tutaj jakoś interpretować, że to musiało być akurat siedem, może było ich nawet osiem. Pierwszy raz widzimy to w każdym razie w drugim rozdziale, gdzie Duch Boży stąpił na tę ziemię. Wurden sie mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Wypełnieni zostali Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Ich habe im Vergleich dieser Stellen festgestellt, Porówn porównywując te miejsca, zauważyłem, dass immer dann, wenn Personen mit Heiligen Geist erfüllt wurden, sie anschließend geredet haben że zawsze w sytuacji, kiedy osoby były, albo zostały napełnieni Duchem Świętym, bezpośrednio potem przemawiali. Nasze miejsce także to udowadnia. Widzimy, że był napełnieni, napełniony Duchem Świętym i przemawiony. To mamy wszystkich miejscach to samo widzimy w wszystkich pozostałych miejscach w księdze dziejów apostolskich Geist bedeutet für eine bestimmte Aufgabe jetzt ausgerüstet zu werden mit diesem Więc to słowo być pełen Ducha Świętego albo napełniony Duchem Świętym oznacza, żeby na dane określone zadanie, na daną chwilę mieć moc i odwagę i śmiałość od Pana, żeby wykonać to zadanie, wypowiedzieć pewne słowa. Ist also eine Więc jest to y, przemijające spełnienie się tych słów, okre czasowo określone y, wydarzenie. An Ale teraz znajdujemy w Słowie Bożym jeszcze podobne określenie, które mówi, że ktoś jest y, nie napełniony, tylko pełny Ducha Świętego. To słowo pełny ducha, Duchem Świętym Znajdujemy cztery razy w dziejach apostolskich I to słowo oznacza w przeciwieństwie do tego poprzedniego Że ktoś jest ciągle, cały czas napełniony Duchem Świętym Czy w 6 Pierwszy raz widzimy to w szóstym rozdziale. na um von gutem geistes. 6. W trzecim wierszu czytamy: Upatrzcie więc, bracia, spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo pełnych Ducha Świętego i mądrości. Wir die auch außerhalb der Widzimy to określenie też w innych Księgach, oprócz dziejów Ostrowskich. Ja Jezus war Lukas 4 voll heiligen Geistes. Widzimy w Evangelii Łukasza, w czwartym rozdziale, że sam Pan Jezus był pełny Ducha świętego. in Efeze 5, in Vers 18, wird gesagt: Werdet mit dem Geist erfüllt. Da war das Wort aber auch eine dauerhafte, beständige Erfüllung durch den Geist. I też w liście do Efezjan czytamy e, słowa zwrócone do nas, bądźcie napełnieni Duchem Świętym. To słowo w oryginale oznacza właśnie taki e, stan trwały, vielleicht całego können, napełnienia. Więc streszczając te myśli, pamiętajmy, że być napełnionym Duchem Świętym oznacza pewne y, y, wydarzenie y, czasowo o, y, ograniczone. Ale być pełnym Ducha Świętego, jest pewne y, wydarzenie trwałe, y, y, którym dana osoba była naschowana. We wollen bei diesem Thema sicherlich nicht zu lange stehen bleiben. aber vielleicht ist es doch gut, wenn wir auch noch unterscheiden zwischen der Tatsache, dass der Heilige Geist in uns wohnt, może nie chciemy zadługo przy tym temacie pozostać, ale chciejmy rozróżnić to, że Duch Święty w nas mieszka und dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden oder voll sind mit Heiligen Geist. A to, że jesteśmy napełnieni czy wypełnieni Duchem Świętym albo pełni Ducha Świętego. Für jeden gläubigen in der Gnadenzeit, der das Evangelium des Heils angenommen hat, gilt, dass er den heiligen Geist in sich wohnend hat. Dla każdego wierzącego czasu łaski, który jest nawrócony i przywołana, jest to obowiązujące, że ma w sobie Ducha Świętego, który w nim mieszka. Der heilige Geist wohnt in jedem von uns, die wir dem Herrn Jesus jetzt angehören. Pan Je Duch Święty mieszka w każdym z nas, w każdym, który należy do Pana Jezusia, Jezusa. To jest taka prawda podstawowa. Ale być napełnionym Duchem Świętym albo być pełnym Ducha Świętego, to nie jest obowiązujące dla każdego wierzącego. Das sollte uns kennzeichnen, es kennzeichnet uns aber nicht immer. Dopowinno też nas cechować, ale niestety nie cechuje nas zawsze. Man kann es auf eine ganz einfache Formulierung bringen. Można to sprowadzić do bardzo prostego sformułowania. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann habe ich den Heiligen Geist. Jeśli Duch Święty we mnie mieszka, to wtedy ja mam Ducha Świętego. Wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, hat der Heilige Geist mich. Jeśli ja jestem napełniony Duchem Świętym, to oznacza, że Duch Święty mnie ma. Das jest ten grosunterschied, a to jest wielka różnica. różnica.W dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet vom Heiligen Geist kontrolliert zu werden. Być napełnionym Duchem Świętym oznacza być przez Niego kontrolowanym. Vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Być przez Ducha Świętego prowadzonym. Das jest jest, was Gott in unserem Leben auch erreichen möchte. I to jest sprawa czy rzecz, którą Bóg chce osiągnąć w naszym życiu. Und noch etwas I jeszcze coś. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, hat das Fleisch keinen mehr in uns. Jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to ciało nie ma miejsca. Ura Kelly hat einmal folgendes sinngemäß gesagt: Brad Kelly napisał kiedyś coś. Wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, kann mich das Fleisch nicht leiten. Jeśli jestem napełniony Duchem Świętym, to ciało nie może mną kierować czy sterować. I to jest na pewno szczególna sytuacja, gdy Piotr pełen, czy wypełniony Duchem Świętym daje tą odpowiedź. Ale co do zasady, to może to być coś, co i dla nas dzisiaj może być obowiązujące. einen kurzen praktischen Tipp. Mała, krótka wskazówka. Wir haben ja in Vers 2 gelesen, dass es sie verdross, dass sie leerten und die Auferstehung in Jesus verkündigten. W drugim czytaliśmy: oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zwarty w stanie w Jezusie. Aber in Vers 7 fragen sie nicht, warum, habt ihr gelehrt, oder warum lehrte, Jesus aufgestand? Ale w siódmym wierszu nie czytamy, że oni mówią, dlaczego uczyliście, że Jezus z Sondern sie auf die Tat und fragen, in Kraft das Ale oni odnoszą się do, tej, do, tej, do tego stwierdzenia, czy do czego czynu, jaką mocą to uczyniliście. Und wir lesen das Spiritus hier, das Ewangelium verkündigt. I czytamy, że Piotr tutaj głosi Ewangelię. I w 14 czytaliśmy, że nie wiedzieli, co na to wszystko odpowiedzieć. Jeśli chcemy głosić Ewangelię, to wtedy głosimy to słowo. Ale co tym słowem kraft wylai, ale to, co tym Słowom daje siłę, to są też fakty. I teraz mała, małe zastosowanie. Jeśli my prowadzimy nasze życie z Panem i jest to widzialne, jak szczęśliwi jesteśmy, jeśli jest to widzialne, że nasze życie prowadzimy w tej właściwej moralności, to wtedy ludzie zapytają, dlaczego tak jest. I te myśli możemy też usłyszeć od doświadczonych braci, którzy też głoszą Ewangelię. I mimo tego, że ja sam nie mam zbyt wiele w tym doświadczenia, to jednak też miałem możliwość to przeżyć. oder von Arbeitskollegen, die uns sehen. Od, czy to ze strony sąsiadów czy też kolegów z pracy którzy nas obserwują to oni uważają uważają to za śmieszne gdy mówimy o zmartwychwstaniu ale widzą widząc nasze życie nie są w stanie temu zaprzeczyć auf dieser basis können wir ihnen nicht selten etwas sagen was das nas i na tej podstawie bazując, bardzo często możemy im coś właśnie pokazać czy powiedzieć, co na słowo. mówi. an den auferstandenen Christus der für unsere gestorben ist. I wirken. Mianowicie to, że wierzymy w tego zmartwychwstałego Chrystusa. I to wtedy ma tą moc działania. Wir haben die Unterschiede gehört, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Zwischen der różnicze, że Duch Święty w nas mieszka, dass wir voll heiligen Geistes sein können, że druga rzecz, że możemy być pełni Ducha Świętego und dass wir erfüllt sein können vom Heiligen Geist. I że możemy być napełnieni tym Duchem Świętym. Egal welche Seite wir sehen, wir wünschen uns doch sicher alle diese Kraft des Heiligen Geistes obojętnie, którą stronę teraz byśmy oglądali, to z pewnością wszyscy życzymy sobie tej mocy ducha. Duch Święty jest jedną z osób bóstwa. On mieszka w każdym wierzącym. Jeśli sobie się nad tym zastanowimy, Warum wir oft so kraftlos sind, Dlaczego tak często jesteśmy tacy bezsilni? To musimy sobie postawić to pytanie, skąd to się bierze? Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus dem I do tego jedno miejsce przeczytajmy z listu um, de Efezja. Rozdział czwarty. Abvers 30 bis 31: 30 i 31 Wersze. Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. A nie zasmucajcie Bożego Ducha świętego w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złożeczenie niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Said, da, wo der Geist wird, hat das Platz. Mówiliśmy przed chwilą, że tam, gdzie działa Duch Święty, tam nasze ciało nie ma miejsca, nie ma prawa bytu. Mówiliśmy przed chwilą, że tam, gdzie działa Duch Święty, tam nasze ciało nie ma miejsca, nie ma prawa bytu. A przed chwilą czytaliśmy, że możemy, może się zdarzyć, że będziemy zasmucali Ducha Świętego. Przez co? Wtedy, gdy nasze ciało będzie działało, tak jak to czytaliśmy. I kolejny stopień chciałbym przeczytać z pierwszego Thessaloniczan 5. Abvers 19-22. Od 19 do 22:1. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła, zdała się trzymajcie. In der Anmerkung, in der deutschen Übersetzung steht, Für den Geist löscht nicht aus, unterdrückt nicht oder dämpft nicht. Jeśli chodzi o ten Dopisek w niemieckim, do Wiersza Ducha nie gaście, to można by to też jako ująć. Ducha nie. nie, tłum, nie, nie tłumcie albo nie przytłaczajcie Ducha. Wodurch kann das geschehen? Wszystko może się to zdarzyć? Widać durch das Fleisch. Znowu, przez ciało. Wenn wir uns Frage gestellt haben, warum wirkt Gott heute oft nicht mehr so wie damals? Jeśli jest stawiane pytanie, dlaczego Bóg dzisiaj nie działa często tak, jak działał kiedyś, kann es dann nicht daran liegen, dass unser Fleisch wirkt und nicht der Heilige Geist? Da może to też być przyczyna tego, że to działa nasze ciało, a nie Duch Święty. Ich hatte gestern und heute den Eindruck, dass das Thema Neid und Eifersucht öfters angesprochen wurde. Takie mam miałem wrażenie, że wczoraj i dzisiaj często wchodziliśmy na temat e, zazdrości i zawiści. Das war das hinderness der riftgelehrten. To było właśnie przeszkoda dla uczonych w Piśmie und auch des Volk des i lub, również dla ludu izraelskiego den Herrn Jesus im Glauben anzunehmen. Przyjąć Pana Jezusa w wierze. Es ging um ihre Ehre. Im chodziło o ich własną chwałę. Wie uns aus, im Glauben Jak ta rzecz wygląda u nas, którzy Pana Jezusa w wierze przyjęliśmy? Wierzysz uń um die Ehre de sein Jesus? Czy chodzi nam, czy mamy na względzie chwałę Pana Jezusa? oder um unsere eigene. Albo może myślimy tylko o naszej. Wenn das der Fall ist, wenn der Heilige Geist nicht wirken. Jeś i tak to wam miejsce, to wtedy Duch Święty nie może działać. Und es ist doch hoffentlich unser Wunsch, dass der Heilige Geist heute noch weiter so wirken kann wie damals. I z pewnością jest to naszym życzeniem, aby i dziś święty Święty mógł działać tak, tak, właśnie właśnie wtedy. wtedy. 13 w tym fragmencie od wiersza 8 do 3, 3, 13 na końcu widzimy osobę Piotra napełnionego Duchem Świętym. Chciałem powiedzieć, że Duch Święty wiedział, co Piotr miał poruszyć jako pierwsza. Petrus fängt nicht mit dem Vers 12 an. Piotr nie rozpoczyna od wiersza 12 swojej mowy. Er zeigt durch den Heiligen Geist auf diesen Mann, der de über 40 Jahre gelähmt war. On najpierw przez Ducha Świętego prowadzony wskazuje na tego człowieka, który przez, który miał ponad 40 lat i był pory. Um, das war die Wirkung Vom to było działanie pana Jezusa. Ale Piotr chciał tą radę najwyższą też zawstydzić. on mówił do nich e, przewożeniu ludu i. E, Wenn wir heute wegen einer Wohltat an, an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, und in diesem Vers sehe ich auch den Herrn Jesus, der auch wegen solcher Wundertaten oder Zeichen angeklagt war. I w tym wieżę widzę też pana Jezusa, który tak samo z powodu takich czynów został zaatakowany. Warum er am Sabbat hatte eine verdorrte Hand eines Mannes geheilt? Dlaczego on w Sabbat sobotę uleczył uschnąłą rękę? Natürlich der Herr Jesus antwortet. Gibt immer Antwort auf Fragen gibt er immer Antwort. Wie Pan Jezus Jezusa odpowiada na pytania, on daje zawsze odpowiedź. One er sagte, auch wenn ein Tier in einen Grube fällt. Ale on też powiedział, że jeśli jakieś zwierzę wpadnie do jakiejś przepaści, wywistować bez Sabbat zu Ende geht. Dortche będzie czekam aż Sabbat przeminie. Und das war wirklich auch bisschen anklagend an diese Menschen, die sollten eigentlich wissen diesen Wolter Gottes. I to słowo tutaj też było pewnym rodzaju już oskarżające, ponieważ oni powinni wiedzieć o tym e, dobro, dobrym czynie Bożym. Ale oni wiedzieli un e, czy uznawali tych ludzi jako e, nieuczonych i niewyedukowanych. Brat Kelly schreibt in seiner Auslegung zu diesem Kapitel, i brat Kelly w, e, odnośnie tego rozdziału pisze, że jest przekonany, że wszyscy apostołowie potrafili czytać i pisać. Ale w tym kontekście tym uczonym w piśmie chodziło o teologiczne jakieś którego nie posiadali. Die Fleischwiese gedacht nie znali z e, działalności Ducha Świętego, ponieważ myśleli m, po cielesnemu. Zew zwałem zwar religiös, aber ungläubig. Samy wprawdzie byli religijnymi, ale byli niewierzącymi. Dikaten nur buchstabe des Gesetzes. Oni znali tylko literę m, zakonu, aber keine Wirkung des Heiligen Geistes. Ale żadnej działalności Ducha Świętego. No, das war sie verstanden oder bemerkten tylko to, co zrozumieli albo zauważyli, die, die waren mit Jesus że uczniowie byli z Jezusem. Die sahen Mann, Widzieli tego uzdrowionego człowieka. Sie ihn, być, może, er być może znali go już, bo w trzecim rozdziale o nim jest napisane. Und auch i on Petrus, besonders, er war bekannt, oni, dass er mit Jesus war. I oni rozpoznali też uczniów, być może szczególnie Piotra, go rozpoznali, że on był z Jezusem. Also sehen wir hier Mensch sieht nach außen, nicht was im Herzen ist. Gott andersrum. Widzimy więc, że człowiek widzi to, co jest na zewnątrz, a nie wewnątrz, a Boga jest dokładnie na odwrót Wersa 8, Petrus, mówi Piotr, przepełniony Duchem Świętym die obersten des Israel. ludowi starci. wie in den anderen Reden, an die von Israel. Więc znów tak jak i w poprzednich przemówieniach, kieruje się do tych wodzących tym ludem. A po wypełnieniu czy wywylaniu Ducha Świętego po raz trzeci. To jest już ostatnia publiczna mowa Piotra, którą on prowadzi czy o nieczytanych dziejach apostolskich. Pozwólcie, że z liczbą trzy powiążę pewną myśl. Trzy razy Piotr zaparł się Pana Jezusa. Jana 20... W Jana 21 rozdziale trzy razy on odpowiada na pytanie Pana Jezusa. Nie chcę tam wchodzić na każde te poszczególne. te Pytania, czy rodzaje pytań Pana Jezusa? Ale trzy razy Piotr opowiada, ty wiesz, że Cię miłuję. Było, było to ustnym wyznaniem Piotra wobec uczniów i skierowane do Pana Jezusa. A w tych trzech przemówieniach w rozdziałach 2, 3 i 4 on daje er einen dreifachen Beweis potrójny dowód seine Liebe zu dem swojej miłości do tego ukrzyżowanego ponieważ to we wszystkich tych trzech przemówieniach jest tą, tą wielką treścią wirft er den vor I on tutaj wyrzuca tym przełożonym etwas indirekt Trochę tak niebezpośrednio. Czy jest to zwyczajem, że jest ktoś za dobry uczynek ukarany? Piotr... Piotr później w swoim liście mówi, jeżeli będziecie źle czynić i za to otrzymacie karę, to jest to słuszne. Das Ale dla tych starszych, to tutaj musiało być bardzo takie obnażające. I oni ja przedstaw... im jeszcze raz, jakie oni mieli znieważenie i lekceważenie skierowane wobec pana Jezusa, ponieważ sam mówi o nim, że nazywają go nazareńskim, tym zlekceważonym. Ale jakby w obliczu tego on przeciwstawia cenność i wartość, jaką on miał w oczach Bożych. Ihr, ihr! Wy ukrzyżowaliście Go. Ale Bóg wzbudził Go z martwych. I die aufweckung jest ein Beweis Gottes Wzbudzenie z pokazuje upodobanie Boże, które ma w tych, których wzbudza z matrych. I dlatego te dwie strony są tutaj obok siebie zlekceważenie ze strony ludu i uznanie, czy aprobatę Wartość ze strony Bożej. Zakończymy rozważanie. Wynie z jej